Wibracja 70: synchroniczność. Nic nie dzieje się bez powodu. Słyszałeś to milion razy, prawda? Jeżeli jednak coś toczy się niezgodnie z planem, ciężko jest nam zrozumieć sens tego stwierdzenia. Wielu z nas wierzy, że Bóg lub wszechświat jest energią, która każe ludzi, a nawet cały świat. Nieraz słyszymy o palcu Bożym lub gniewie Bożym, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy on coś lub kogoś nam odbiera. W synchroniczność nie ma nic wspólnego z powiedzeniem, że nic nie dzieje się bez powodu. Nie jest też poszukiwaniem tego powodu. Jest to raczej znak, który wysyła nam wszechświat, kiedy zaczynamy harmonizować się z boską prawdą. Jest to znak, że wszechświat widzi naszą udrękę lub brak połączenia i wysyła nam wiadomość, abyśmy oczekiwali pomocy. Synchroniczność to również energia nadziei spływająca, aby nas wypełnić. Jest to przypomnienie, że na końcu tunelu nie czeka na nas światło, ponieważ ono jest obecne w nas cały czas i oświetla nam drogę. Kiedy będziemy pamiętać o naszej prawdziwej, najważniejszej części, zrozumiemy, że tunel jest niczym innym jak kolejną iluzją. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja pomoże Ci zapamiętać, że wszechświat wspiera Cię na każdym kroku. Pamiętaj, że nie jest po to, aby Cię ukarać, schwytać w sidła czy wyrównać z Tobą rachunki. Wszechświat Cię kocha, niezależnie od wszystkiego. Naturalne prawo przyczyny i skutku znajdzie swoją drogę. Dzisiaj musisz uwierzyć, że jest w Tobie światło, które pomoże Ci wyjść poza wszelkie wyzwania lub z tunelu, w którym się obecnie znajdujesz. Następnie wypowiedz następującą intencję. Ufam życiu, jako że płynie w boskim tempie. Podziel się wibracją. Synchroniczność jest znakiem, że wszechświat usłyszał twoje wołanie.